w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako szymasa z bloga Neopolitan i z nawiedzonego podcastu, a dziś chciałbym wam dla odmiany opowiedzieć o grach komputerowych, a konkretniej rzecz ujmując o malutkich, niezależnych, krótkich grach, z którymi można spędzić kilka, kilkanaście, do kilkudziesięciu minut. Gdy ma się wolny wieczór. I o tym chyba wspominałem w którymś z wcześniejszych epizodów, tych moich podcastów w grach komputerowych, że od kilku lat nie za bardzo mam ochotę na grę w duże tytuły. To znaczy, może nie tyle nie mam ochoty tak totalnie, ale Mam z nimi pewien problem, bo gdy już zaczynam grać w jakiegoś porządnego RPGa, w jakąś wielką strategię, czy nawet przygodówkę lub reakcji, ale taką, która do przejścia wymaga tych, nie wiem, 10, 12, 20, 30 godzin i więcej, to przegram sobie jeden wieczór, dwa wieczory, potem powiedzmy, że nie będę miał czasu, później wrócę, no i znowu jeden, dwa wieczory, i zazwyczaj. Potem następuje przerwa, bo nie wiem, konferencja, więcej pracy, zmęczenie, jakieś inne obowiązki i po takiej przerwie już nie bardzo mam ochotę wracać, bo zapominam jaka była fabuła danego tytułu, czasem też mechanika już mi się miesza i nawet gdy odpalę taki tytuł to muszę się niemalże od nowa uczyć samego sterowania czy też, nie wiem, obsługi interfejsu, etc., etc. I w związku z tym coraz częściej i coraz chętniej sięgam po tytuły niewielkie. W ostatnim czasie sięgnąłem między innymi po Zap, albo, nie wiem, Cap, albo Zup, bo tak to się pisze, Z-U-P, a także po Sequel, czyli Zup 2. Tak, Zup, Zap, Cap, whatever, jakby tego nie nazywać, to niewielkie gry ze studia Quiet River, świeżynki, bo premiera Zup, Przypada na 4 października, a sequela na 5 grudnia. Może teraz jakoś, nie wiem, styczeń, luty pojawi się trzecia część, bo już widziałem, że jest na Greenlightie. I te tytuły zbierają bardzo pozytywne opinie. Zub, pierwsza część, 95% pozytywnych opinii, ZUP 2 98% pozytywnych opinii. I o co w tym wszystkim chodzi? Otóż jest to oparta na fizyce, to, są to oparte na fizyce, minimalistyczne gry z eksplozjami. Mamy klocuszki na planszy 2D, kwadraciki, którymi musimy troszkę manipulować. Znaczy mamy różne kolory klocków. Fioletowe, żółte, czerwone, zielone i niebieskie. Fioletowe są nieruchome. To są takie ścianki tak na planszy. Klocki zielone to przeszkadzajki, które po prostu latają w górę i w dół, w lewo i prawo i próbują nas powstrzymać w naszej misji. A naszą misją jest przeniesienie niebieskich klocków z tego miejsca, gdzie się akurat znajdują na zieloną platformę. Robimy to przy pomocy klocków czerwonych, eksplodujących i klocków żółtych, które po prostu jakoś tam, nie wiem, czasami przy ich pomocy odbijamy te niebieskie, czasami blokujemy te niebieskie. Po prostu mamy planszę już zbudowaną i musimy w, w taki sposób, w takim czasie, w taki i kolejności klikać w czerwone klocki, aby eksplodowały i powoli doprowadziły niebieski klosek na zieloną platformę. Brzmi prosto i to jest prosto. Większość leveli jest banalnie prosta, część jest trochę bardziej wymagająca. Pierwsza grama ich 44, druga 66. W sumie 110 leveli i całość przeszedłem w 40 minut. <grych> tak, całość, czyli obie części przeszedłem w 40 minut. Pierwszą w 17, drugą w 22 minuty. Pierwsza ma 118 Achievementów, druga 229 Achievementów i zdobyłem je wszystkie. To są niewielkie tytuły, takie relaksacyjne, powiedzmy, do wyczilowania gdzieś tam wieczorem, wymagające odrobiny skupienia, odrobiny kreatywności, ale naprawdę czasem utknąłem, a nie wiem, na minutę na jakimś levelu, może tam raz troszkę dłużej ale w większości są to dość proste łamigłówki, niewymagające jakichś długich rozmyśleń czy szukania tutoriali w sieci, co w moim przypadku akurat było dużą zaletą. Tak samo te achievementy, może to brzmi trochę zabawnie, tak zdobyć w 17 minus 118 achievementów, czy 23 229, ale to w jakiś sposób motywuje do dalszej gry, nie? No bo widzimy, że achievement unlocked, achievement unlocked <grytanie> to sprawia jakąś przyjemność, przynajmniej mnie, do tego jeżeli ktoś zbiera gry, które przechodzimy na 100%, to to są doskonałe tytuły właśnie do takiej kolekcji. Kosztują te gry po 99 eurocentów. W pakiecie można je nabyć jedną i drugą część za euro 60, więc za te 7 zł dostałem 40 minut rozrywki. Może i niedużo, ale w sumie nie żałuję, bawiłem się całkiem nieźle. Do tego, jeżeli ktoś zbiera karty na Steamie, to tutaj też te są dostępne, można je sprzedać i wtedy ta gra już w ogóle będzie kosztowała grosze, albo sobie zatrzymać, wyrobić kolejną odznakę. Więc ZUP, CAP, czy jak to się tam nazywa, jest całkiem przyjemną rozgrywką właśnie na jakiś spokojny wieczór. Ja miałem przejść sobie jednego dnia jedną, część drugiego dnia drugą, a się okazało, że właśnie tak szybko poszło i jakoś tak przyjemnie mi się to przechodziło, że od razu machnąłem dwie jednego wieczora, a drugiego dnia uznałem, że poszukam czegoś innego. I tak trafiłem na Bollo. Bollo, b o l, -l o to tytuł stworzony przez Wasiliego Bullegina. Wasili stworzył grę, w której hmm, jakby wam to wyjaśnić, mamy platformę. Na tej platformie wiecie, podłużna, płaska przestrzeń pojawia się kulka. I kulka leci w kierunku końca tej platformy, gdy dolatuje do końca, tam wyrasta ścianka, kulka się odbija i się cofa. I na początku też pojawia się ścianka, i wtedy do tej jednej platformy zostaje przełączona druga prostopadle, pod kątem prostym, przyłożono do tej pierwszej i naszym zadaniem jest kliknąć w momencie, gdy ta kulka lecąc w jedną i w drugą stronę będzie stykać się z tym przejściem do drugiej platformy, po prostu wtedy ona skręca, przelatuje na tę nową platformę i tutaj ten schemat się powtarza. Znowu wyrastają ścianki, dochodzi trzecia platforma, musimy wskoczyć tą kulką na tę trzecią platformę, potem na czwartą, piątą, szóstą i tak w zależności od levelu na kolejne, by w końcu wlecieć w portal. Pierwsze levele są proste w miarę. Później im tych platform jest więcej, tym jest trudniej, bo czasami też ta kulka ma długą platformę i wtedy łatwo jest wycelować w odpowiednim momencie. Czasami ta platforma jest krótka, kulka się szybko odbija i tak naprawdę trochę klikamy na głupa, trafimy albo nie trafimy. Jeżeli nie trafimy, kulka spada w przepaść i level zaczyna się od nowa. Po dziesiątym levelu dochodzi dodatkowe utrudnienie, gdyż nasze ścianki zanikają po każdym kontakcie z kulką. Czyli gdy kulka dolatuje do końca platformy, uderza w ściankę, ta ścianka się zaczyna zmniejszać o połowę i przy kolejnym zatknięciu z kulką zanika i potem już nie ma ścianek, więc kulka wylatuje z planszy. Na długich platformach nie jest to szczególnym utrudnieniem, bo po prostu spokojnie damy radę przed tymi czterema uderzeniami, w sensie dwoma w jedną ściankę, dwoma w drugą, przejść na kolejną platformę, ale już jeżeli akurat gra utworzy nam, to jest raczej losowo generowane, krótką platformę gdzie kulka bardzo szybko się odbija od ścianek, to wiecie, sekunda już ta kulka wylatuje poza planszy, zaczynamy od nowa i to się zaczyna robić irytujące do tego na platformach pojawiają się czasami kryształy ale nie mam dlatego pojęcia po co, bo nie ma tutaj żadnego ich licznika i chyba one też nic nie dają po prostu w tej grze jest, nie wiem, ktoś to zaimplementował i zapomniał o tym i co, level po prostu jest coraz więcej platform. Tyle. Nie ma tutaj niczego, co by zachęcało do dalszej gry, dlatego ja po 10 minutach, po przejściu, nie wiem, 14-15 leveli wyłączyłem tę produkcję. Okazało się, że w tym czasie też zdobyłem wszystkie 7 achievementów. Właśnie to zdobyłem nawet chwilę wcześniej, w jakieś, nie wiem, 7-8 minut. I... Szczerze mówiąc, nie mam za bardzo ochoty, by wracać do tego tytułu. Tak jak w poprzednim, chociażby ta absurdalność achievementów i fakt, że każdy level był inny, różnił się od poprzednich, niektóre były bardziej kreatywne, inne mniej, ale chciało się zobaczyć, co będzie w następnym etapie, jak to będzie wyglądało. Tak tutaj więc przeciwnie. Każdy etap wygląda tak samo, tylko każdy kolejny jest coraz dłuższy. Później te utrudnienia... Cóż, no, bywają irytujące na krótkich platformach i ogólnie nie widzę większego sensu, by w to grać. Ta gra też kosztuje 99 centów, powtórzę Bollo, ale w przeciwieństwie do Zup i Zup 2 nie daje prawie żadnej frajdy i tak jak mówię, tutaj dałem te 4 złote za właśnie 10 minut gry, więc <gry> troszkę pieniądze wyrzucone w błoto, chyba, że zależy Wam na kolejnym tytule na 100% na Steamie, no to wtedy okej, okay, no 8 minut i macie 100%, ale to jest chyba jedyna wartość tej gry, więc jeżeli macie euro zagubione w portfelu na Steam, to raczej kupcie sobie zup, pierwszą czy drugą część, czy trzecią, gdy już się ukaże, a bolno możecie ominąć szerokim łukiem. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Idę poszukać sobie kolejnego małego tytułu, by mieć o czym rozmawiać w kolejnym podcaście. Życzę Wam miłego dnia czy też dobrej nocy i do usłyszenia następnym razem. Cześć.